Nazywam się Wojciech i będę dzisiaj mówił, mam nadzieję, że przynajmniej niektórych z Państwa to zainteresuje, na temat tajemnic i zagadek Wysp Salomona, kraju, który mało kto zna, w ogóle niektórzy nawet nie wiedzą dokładnie, gdzie ten kraj się znajduje a który potencjalnie mieści co najmniej cztery bardzo dziwne, tajemnicze zagadki, a mianowicie dziwne światła, które mogą być pojazdami obcych cywilizacji, ale rzecz jasna nie muszą, które przez miejscowych nazywane są smoczymi wężami. Olbrzymy, czyli gigantyczne istoty liczące sobie co najmniej trzy metry wzrostu, obłosione, mieszkające w jaskiniach oraz podziemnych miastach w głębi porośniętego tropikalną dżunglą interioru, tak zwani Kakamora albo Orango, czyli mali ludzie zamieszkujący niektóre wyspy również w interiorze, w dżungli i wreszcie y, tajemnicze, prastare, megalityczne, gigantyczne y, ruiny czy budowle y, pozostawione tak do końca tak naprawdę nie wiadomo przez kogo. Także to są te cztery jakby główne tematy, główne zagadki, y, główne tajemnice Wysp Salomona. No właśnie, dziękuję Panie Wojciechu za, Panie Wojtku za przedstawienie się. Ja z kolei, ja z kolei od strony naszej inf, Infra też witam wszystkich i bardzo dziękuję za udział. Widzę, że jest frekwencja bardzo duża i bardzo mnie to cieszy a temat rzeczywiście fascynu fascynujący i tutaj e, myślę, że zwróćmy się ku tym tematom, o których Pan wspomniał e, ja tylko powiem, że m, jakiś czas temu żeśmy publikowali artykuł też na temat e, tego, co dzieje się na Wyspach Salamona i Pan również do niego m, e, się odnosi w swoich publikacjach na swojej stronie także e, tutaj myślę, że też e, jakbym mógł by pan na tym czacie tekstowym podać adres do swojej strony to myślę, że wiele osób, które się tym interesują by mogły również tam zajrzeć także zapraszam do zadawania pytań widzę, że już jest kolejka także proszę, slawo no dziękuję, dziękuję, oczywiście no ale to pan Wojtek powiedział, pobycie prawda, na wyspach Salamona nie odczuwał żadnych efektów statyki, a więc musimy odrzucić, jako Pan Wojtek tak powiedział, odrzucić tak zwaną formę statyki. A więc coś innego tam musi zachodzić, inne prawa, inna jakaś rzeczywistość, bo gdyby następowała statyka, tak, Pan Wojtek by odczuwał to. Byłyby to zaburzenia, powiedzmy, w pomiarze, nawet aparaty, być może fotograficzne, niekiedy prawda nie robią tych zdjęć, które byśmy chcieli, więc tutaj dosyć ciekawa rzecz, proszę państwa zachodzi i chcemy po prostu więcej się dowiedzieć o tych wyspach no Ja uważam, że to jest dosyć ciekawy temat i ja zresztą chciałem, chciałem, więcej się dowiedzieć na ten temat z, pro... z prostej przyczyny, bo, bo tak, czytałem, czytałem wiele opracowań na temat Wysp Salomona. Nie wiem, dlaczego są tak preferowane, ale zadaję pytanie. Co, panie Wojtku, pan jeszcze tam ciekawego zobaczył? Bo swoimi oczyma, nie oczyma tych, którzy tam pisali na ten temat, tylko pan osobiście. Tak dziękuję za kolejne pytanie. Może zanim odpowiem na, na, na pytanie, to jeszcze chciałbym zwrócić uwagę Pana i wszystkich dzisiaj obecnych na czacie, że istnieją, a propos tej statyki teraz mówię, istnieją pewne takie doniesienia miejscowych mieszkańców dotyczące właśnie tego, o czym Pan mówi, czyli podam konkretny przykład. Jest sobie taki, taki mieszkaniec Wysp Salomona, on się nazywa James Powera, a Aczkolwiek inni niektórzy mieszkańcy Wysp Salomona twierdzą, że on może troszeczkę koloryzuje czy zmyśla, ale to, to też trzeba zobaczyć po prostu na miejscu, jak się sprawy mają. On twierdzi, że istnieje pewna, pewna góra na Wyspach Salomona, konkretnie na wyspie, która się nazywa Malaita. I któregoś pewnego dnia, już wiele, wiele lat temu on się ze znajomymi wybrał na wierzchołek tej góry i trzeciej bodajże nocy ich pobytu na tej górze zauważyli wydobywające się z wnętrza góry, to był krater światło, taką poświatę, która wznosiła się ku górze. Oni w, tej chwili, w, tej, w tym momencie byli w swoim namiocie. Jak opisuje to u James Bowera, odjęło im mowę, nie byli w stanie mówić, nie byli w stanie poruszyć ani ręką, ani nogą i trwało to przez dość długi czas. Dopiero kiedy to światło ponownie schowało się w głębi tego krateru, zaczęli, odzyskali mowę i zaczęli znowu Rozmawiać, im, rozmawiać i poruszać się. Tak jak mówię, to jest coś, co jest tylko doniesieniem. Należałoby po prostu się wybrać na tę górę i zobaczyć w ogóle, co tam się mieści. Natomiast no, są takie właśnie relacje, które świadczyłyby o tym, że owe światła, czymkolwiek są, mogą również wpływać na, na tę elektrostatykę i na, na jakieś tam pole, nie wiem, elektrograwitacyjne czy, czy jakiekolwiek inne. To jest pi pierwsza część mojej wypowiedzi. Natomiast co do pańskiej, pańskiego pytania co ja tam widziałem. Tak jak wspomniałem wcześniej, ja spędziłem na Wyspach Salomona zaledwie 4 tygodnie. W ciągu 4 tygodni ze względu na naturę zarówno samych Wysp Salomona jak i mieszkańców tych wysp jest to, jest to po prostu okres zdecydowanie za krótki na to, by dokonać obserwacji, nagrań, nagrać coś na wideo, czy, czy sfotografować, zbliżyć się choćby do tych tajemnic i zagadów. Udało mi się, tak jak wcześniej to wspominałem, zaobserwować światła, dziwaczne, poruszały się po bardzo dziwacznej trajektorii, na pewno trajemy po niebie, czy samolot, który także raczej niejednostajnie porusza się po niebie, to było coś zupełnie innego, ale tak jak mówię, widziałem to z dość dużej odległości, więc nie jestem w stanie absolutnie w sposób autorytatywny stwierdzić, co to było i to również jest coś, co, co należałoby zbadać. Pozostałą część, swego, pozostałą część czasu, swego pobytu na Wyspach Salomona Spędziłem na badaniu innych doniesień pewnego australijczyka, oni się zaczęła. Udało mi się pewne sprawy potwierdzić, inne wręcz przeciwnie. Wręcz przeciwnie. Natomiast no, cała kwestia, jeśli chodzi o pobyt na Salomonach, rozbija się o, o, o kwestie finansowe. I tutaj, kto jest zainteresowany, tego odsyłam do raportu dotyczącego mojego pobytu na Salomonach. Tam osoby zainteresowane będą w stanie się dowiedzieć, co się stało, ile czasu de facto spędz na obserwacjach i badaniach, a ile niestety nie i dlaczego. Także odsyłam do, do raportu, który znajduje się na mojej stronie internetowej. Teraz mam jeszcze jedno pytanie. Jako, że właśnie przeczytałem cały ten raport, o którym Pan teraz wspomniał i, i, i wiem, co Pan tam widział i co Pan tam badał i co Pan przede wszystkim opisał dość szczegółowo, mam takie pytanie w związku z pewną kwestią o II wojnie światowej. Napisał Pan, że na wyspach Salomona w czasie II wojny światowej Japończycy mieli kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy, z których wielu zostało zabitych, tak przez Amerykanów, jak miejscową ludność, ale duża część z tych żołnierzy nigdy nie została odnaleziona. Czy w tej kwestii prowadził Pan jakieś dociekania, jakieś, jakieś dochodzenie? Jaka to była część z tych żołnierzy w, w sztukach, że tak powiem? która nie została nigdy po drugiej wojnie światowej odnaleziona. I trzyma pan w związku z tym jakieś podejrzenia, co się z tymi żołnierzami stało? Mm -hmm. Rzeczywiście tak pisałem. Pisałem to głównie na podstawie tego, co pytałem się o februaryjów. No, nie końcem musieć, bo odnie się przydało. Na sprawę ogląda ten słup. Jest po pierwsze na Wyspach Salomona pewien człowiek, który jest członkiem takiego towarzystwa przyjaźni salomońsko-japońskiej, z którym jestem w regularnym kontakcie, ale... Od razu tutaj chciałbym nadmienić, że kontakt z Salomończykami i działania to jest jakby oddzielny zupełnie rozdział, to jest tak zwana droga przez mękę, żeby jakiekolwiek informacje uzyskać, to naprawdę trzeba poświęcić dużo energii, a przede wszystkim dużo, dużo czasu, bo czas salomoński płynie zupełnie inaczej niż wreszcie świata. I tam, czy to są dwa dni, czy dwa miesiące, nie ma sumacją. Dlatego uzyskanie jakichkolwiek odpowiedzi od, od tego Pana no to jest, tak jak mówię, droga przez mękę i na, jak na razie nazywa się Brent Swancer pisze się Swancer przez W i szczerze mówiąc, nawet tutaj mam do Państwa taką prośbę, jeżeli Państwu się uda jakiś namiar na tego Pana uzyskać, to, to byłbym bardzo wdzięczny za, za, za kontakt, dlatego, że ja próbowałem, żeby mi się udało. Poznam to, co w kryptozoologii, a po o i ligach, wiązę z tym, to nie wiem, że, że te dwie rzeczy się ze sobą łączą, bo na ty, to, co mówią miejscowi, to to, że owe olbrzymy czy giganty mieszkają e, oprócz jaskiń, także w podziemnych pod, jak oni to określają miastach, jest bardzo prawdopodobne, że e, owi Japończycy zostali po, przez nich po prostu uprowadzeni. E, ponadto jest jeszcze taka kwestia, że również miejscowi twierdzą e, z wielką powagą i nie dając sobie mówić e, niczego racjonalnego, że owe olbrzymy w swoim czasie e, również e, parały się Zjadaniem, zjadaniem, że się tak wyraży, miejscowych mieszkańców. Więc jest bardzo również prawdopodobne, o ile w ogóle damy wiarę tym opowieściom, a ja zawsze mówię, że w opowieściach miejscowych może się kryć dużo prawdy, bo oni wiedzą najlepiej i to są informacje przekazywane przez dziesiątki i setki lat z pokolenia na pokolenie. Więc jeżeli dać wiarę tym opowieściom, albo przynajmniej w jakimś stopniu, no to może się okazać, że owi japońscy żołnierze po prostu padli ofiarą no, kanibalizmu i Celowo używam słowa kanibalizm dlatego, że owe olbrzymy, czy owi giganci przez miejscowych uważani są za, za ludzi, nie za jakieś tam stworzenia małpy, czy, czy cokolwiek takiego, nie za istoty typu Yeti, załóżmy, czy, czy, czy Wielka Stopa, tylko za pewną odmianę ludzi, niektórzy wręcz mówią przodków, cokolwiek to znaczy, i w związku z tym użyłem słowa kanibalizm. Tak, to niezwykle to jest ciekawe, co Pan mówi. Ja... A jeszcze chciałem się odnieść tylko do mm, tej postaci, która w zasadzie e, rozpoczęła cały, e, całą dyskusję o tym e, o panu Byronie, tak? Tak, to jest y, Australijczyk francuskiego pochodzenia, Marius Boirajon, w zależności od tego, czy był inaczej, ale mniejsza z tym. Otóż ten pan w twoim czasie, to jest jakieś pewnie, nie wiem, 8-10 lat temu, mniej więcej, może siedem, umieścił w internecie szereg artykułów, na które zresztą wpadłem zupełnym przypadkiem. Artykułów dotyczących właśnie dokładnie tych tajemnic i zagadek Salomonów, o których dzisiaj rozmawiamy. Ja się tym bardzo zainteresowałem i zainspirowałem do tego stopnia, że postanowiłem zrobić wszystko, żeby się na Wyspach Salomona znaleźć, co jak już Państwo wiedzą, udało mi się, aczkolwiek no, z perspektywy. Lat, uważam tę wyprawę tylko za czysto rekonesansową, żeby w ogóle, że tak powiem, dowiedzieć się co i jak i jak to się mówi, czym to się je. Natomiast, natomiast jest również pewna grupa osób, która w ogóle wątpi w istnienie Boy Ryona. W, w, w, w, w to, że, że on w ogóle przeżył cokolwiek z tego, co... I do pewnego momentu ja też byłem dosyć sceptycznie nastawiony co do istnienia tego pana. Ewentualnie uważałem, tak jak niektórzy, że to jakaś inna osoba jest autorem tych artykułów, a także w później książki, bo Boy Ryan napisał również książkę, Solomon Islands Mysteries. Ci z Państwa, którzy są zainteresowani i znają angielski, to, to książkę na przykład w zonie. W razie Pieronier pod no, moich sobą, również zezwane, tak są z panie, jak na samon były, dobra się, Mariusz jest jak najbardziej realną postacią, żyjącą w sobie w niewielkim miasteczku w Australii, z tym, że jest z nim pewien problem. Otóż on był sudoku, z tworszych z na obowość i w związku z tym ten, ten pan ma troszeczkę rozchwianą osobowość, a niezależnie od tego, inny mój znajomy, który twierdził wręcz, że współpracował z Boehr mówi, że zainteresowały się owym bojrajonem australijskie służby wywiadowcze, czy służby yy, barne. Yy, I w związku z tym i w związku z związku tym, to, co on mówi, należy zawsze przefiltrować kilkakrotnie yy, i poprzez nią i jej rodzinę ma, ma rozległą sieć kontaktów, a niestety na Wyspach Salomona niczego nie da się załatwić, niczego nie da się sprawdzić i donikąd nie, nie można nawet pójść w sensie fizycznym bez yy, właśnie owych znajomości także to jest, to jest bardzo intrygująca postać, ale należy o tym pamiętać, że, że to co on mówi należy brać Tak, ja przepraszam tutaj nie w swoim imieniu, ale w imieniu Pekali, wiem, że trochę przerywa i są pewne tak zwane lagi, ale to też jest kwestia tego, że jest bardzo dużo ludzi na pokoju i no, niestety także tutaj pana Wojtka, przepraszam za to i wszystkich tutaj obecnych, ale mimo wszystko myślę, że uda nam się przeprowadzić dyskusję do końca. Ja chciałem zadać jeszcze jedno pytanie, bo mówi się o tak zwanych smoczych wężach. Czy mógłby pan, panie Wojtku, coś o tym powiedzieć? Tak, oczywiście. Snoczy wężet, to co nazywam przez miejscowych mieszkańców, owym właśnie światłom, dziwnym światłom, które są widywane przede wszystkim nad dwiema wyspami, czyli nad Guadalcanal i Malajtą i ciekawa sprawa, bo, bo zazwyczaj jak mówimy o, o UFO, no to jest to coś bardzo tajemniczego, coś bardzo niezwykłego, coś o czym do końca właściwie nie wiemy, co to jest i skąd pochodzi, ale przede wszystkim to jest coś, co pojawia się bardzo sporadycznie, efemerycznie, w różnych miejscach, o różnych czasach, i de facto niezwykle, rzadko zdarza się, by takie obiekty pojawiały się regularnie w tym samym miejscu przez bardzo długi czas. Natomiast to jest właśnie to dokładnie, z czym mamy do czynienia na Wyspach Salomona i są to te światła być może, ja nie twierdzę z całą stanowczością i do tego też zaraz dojdę, dlaczego zawsze mówię, że nie twierdzę z całą stanowczością i dlaczego trzeba to sprawdzić, ale to za chwilę. W każdym razie być może te światła, które widziałem, właśnie były tymi wężowymi smokami czy Wężami. Natomiast charakterystyka owych, owych obiektów jest taka, że są to świecące jakby blaskiem same z siebie kule światła, które w pewnych określonych porach, porach nocy, bo to głównie nocą się dzieje, wylatują z gór, z doliny znajdującej się wewnątrz wyspy, pogonują tę trasę, lecą nad wodę, nad morze, w tym morzu się zanurzają na jakiś czas, po czym z tego morza z powrotem wypruwają, że tak powiem, i wracają po jakimś czasie, po mniej więcej tej samej trajektorii z powrotem w głąb lądu i tam prawdopodobnie mają gdzieś jakieś swoje bazy. boyer on w swojej książce twierdzi, że zaobserwował taką bazę i że taką bazą było jezioro na zboczu jednej z gór, jezioro znajdujące się pod... Wodospadem spływającym z tegoż zbocza, że widział owe obiekty jak wynurzały się i zanurzały w owym jeziorze. Natomiast niestety są to obiekty, czymkolwiek one są, niezbyt przyjazne dla miejscowych mieszkańców, gdyż zdarzało się, iż wystrzeliwały w stronę owych mieszkańców promień światła, który powodował nadpalenia łodzi i poparzenia ludzi i tutaj może właśnie w tym miejscu dobrze zrobić dygresję. Jak Państwo zapewne zauważyli, z wyjątkiem tych moich obserwacji osobistych, ja tutaj cały czas opieram się na doniesieniach miejscowych mieszkańców i chociaż, tak jak wspomniałem wcześniej, uważam, że kto jak to, ale właśnie miejscowi mieszkańcy najlepiej wiedzą, co się na ich wyspach dzieje i nie mają powodu oszukiwać czy kłamać, bo wyspy Salomona są tak mało znanym krajem, że, że takie rzeczy właściwie na, normalnie na zewnątrz się nie wydostają, więc tak, zrobienie tutaj jakiegoś masowego oszustwa raczej nie wchodzi w grę. Ale pomimo tego uważam, że nie można się wyłącznie opierać na. No właśnie, ja zastanawiam się po tym, co pan opowiada tutaj: jak odróżnić fakty i zjawiska naturalne? od wierzeń religijnych, miejscowego folkloru, tych wszystkich tubylców, mieszkańców Wysp Salomona. Więc czy mówimy tutaj o etnografii, czy, czy o zjawiskach przyrody? I właśnie moje pytanie jest, czy na przykład y, rozmawiał Pan z, z jakimś miejscowym misjonarzem, czy y, tego typu y, osobą y, właśnie o tych wierzeniach religijnych? czy on potwierdzał występowanie tych wspomnianych przez Pana zjawisk świetnych? a jeszcze mnie interesuje taka sprawa czy czy Pan przeprowadzał jakieś badania pola magnetycznego i czy, czy udało Panu się stwierdzić jakieś anomalie w tym zakresie ja dodam tylko pytanie od siebie, jeszcze krótkie, bo widzę, że już pan Wojtek na chwilę został wyrzucony, nie przez nas, tylko przez speakera, ale już wrócił. Ja tylko chciałem się zapytać o tą jedną sprawę, którą zamieściłem u nas na forum, u nas na forum infra dotyczącą tajemniczej katastrofy samolotu i tego, co później się działo w parlamencie na Wyspy Salomona. Jakby parę słów mógł Pan powiedzieć. Tak, dobrze. Jeśli chodzi o pierwsze pytanie, jeszcze raz chciałbym podkreślić, że, że ta moja wyprawa na Wyspy Salomona z dwóch i pół roku, z perspektywy zwłaszcza czasu, była wyprawą tylko rekonesansową. I nie byłem w stanie dokonać choćby jednej piątej tego, co prawdopodobnie należałoby zrobić, ale też chciałbym dodać, że w pojedynkę naprawdę trudno jest zbadać wszystkie te sprawy dogłębnie, tym bardziej, że jest tych tajemnic i zagadek aż tyle. W związku z tym, no, odpowiadając na Pana pytanie, nie, nie zrobiłem tego, bo po prostu nie miałem na to czasu. Zresztą później jeszcze się do tego wszystkiego, do tego naszego pobytu dołączyła się kwestia finansowa, kwestia z naszymi, nazwijmy to, przewodnikami i tak się złożyło, że resztę naszego pobytu postanowiliśmy spędzić, że tak powiem, na własny rachunek, już, już mniej badawczo. W związku z tym tym bardziej tego czasu było mało, ale rzecz jasna jest to coś, co należałoby z pewnością wziąć pod uwagę przy, przy porządnych i długotrwałych badaniach. Mam nadzieję, że o tym jeszcze uda się dziś powiedzieć. Natomiast co się tyczy samolotu, Otóż niedawno, bo w październiku ubiegłego roku, doszło do bardzo dziwnej sytuacji, mianowicie mieszkańcy jednej z, a właściwie nawet dwóch wiosek na wyspie Malaita. Twierdzili z niezachwianą pewnością i donieśli o tym zresztą na, na policję, że widzieli jak w stronę morza spada samolot z piuropuszem dymu wydobywającym się z tyłu i natychmiast zawiadomiono odpowiednie władze, dokonano przeszukań. Zresztą mówi też o tym minister policji właśnie w parlamencie. Do tekstu odsyłam Państwa, ten tekst znajduje się na mojej stronie internetowej, tam jest w zak kuatce dowody poszlaki fragment dotyczący tego przemówienia ministra policji on mówi tam dokładnie na temat tego jakie kroki przedsięwzię przedsięwzięto żeby odszukać bądź to wrak czy resztki samolotu bądź to zwoki ludzi znajdujących się ewentualnie w owym samolocie Problem polega na tym że niczego nie znaleziono przeszukiwano ten cały teren do którego na, czy na którym doszło do domniemanej katastrofy, przez 14 dni niczego nie znaleziono i podczas debaty, sejm debaty sejmowej, to jest właśnie ewenement chyba na skalę światową, podczas oficjalnej, yy, poważnej debaty parlamentarnej w, w parlamencie Wysp Salomona, poszczególni członkowie parlamentu yy, także występowali ze swoimi przemówieniami, a przemówienia te dotyczyły ich własnych obserwacji, bądź to sprzed obserwacji podobnych, yy, podobnych zjawisk, czyli obiektów, które yy, zniżały lot i yy, najwyraźniej yy, zmierzały katastrofie, które z, albo wpadały do wody, albo też spadały na, na, na ląd, a kiedy miejscowi lub, lub też policja, siły, in, jednym słowem, które poszukiwały, udawały się na tamto miejsce, nie znajdowano absolutnie niczego, nawet najmniejszych szczątków, nawet y, najmniejszego fragmentu malutkiego palca domniemanej ofiary katastrofy. Także y, y, jeszcze jeden dziwaczny przyczynek do, do, do badań i poszukiwań na Wyspach Salomona, a przede wszystkim, tak jak mówię, ewenement dotyczący tego, że członkowie parlamentu oficjalnie, poważnie podczas debat sejmowych Dyskutują na temat UFO, dyskutują na temat swych własnych obserwacji, co w sposób pośredni potwierdzałoby niejako, że coś, jako się mówi, jest na rzeczy. Tak zadam pytanie właśnie na temat tych smoczy węży, bo tutaj jeżeli chodzi o te światła znikające, czy tam palące czy statki, no to był taki program, Właśnie naukowy, nie pamiętam, prawdopodobnie to było Discovery, gdzie właśnie mówiono o wyspach Salomona, że owe światła, które pojawiają się w górach, to po prostu pioruny kuliste, które zostają ściągane poprzez strukturę, w jakiej zbudowane są góry. I chciałam zapytać, co sądzi Pan na ten temat na podstawie własnej wiedzy i doświadczenia? Dobrze, dziękuję bardzo. Tak, oczywiście, tak jak wspominałem na samym początku, nie wiem, czy Pani już wtedy była zalogowana do czatu, ja absolutnie nie wykluczam takiej możliwości, że są to bądź to pioruny kuliste, bądź światła, które pojawiają się nad Wyspami Salomona w wyniku pewnych ruchów tektonicznych wywołujących zjawisko piezoelektryczne. Może tak być, absolutnie nie twierdzę, że nie, tylko jeżeli dawać choćby minimalną wiarę opowieściom miejscowych mieszkańców, to ja jeszcze szczerze mówiąc nie spotkałem się z tym i nie słyszałem o tym, by piorun kulisty lub jakieś światła będące wynikiem efektu piezoelektrycznego poruszały się w sposób najwyraźniej inteligentny po bardzo określonej trajektorii, zanurzały się w morzu i po jakimś czasie się z tego morza wynurzały, zanurzały się w jeziorze i z niego wypływały, strzelały do, do miejscowych jakimiś dziwnymi promieniami, Także wydaje mi się, że, że należy wziąć pod uwagę tę ewentualność, ale wszystko wskazuje na to, że jest to raczej zjawisko zupełnie innej natury. Ale tak jak wspomniałem i o ile mnie nie rozłączy teraz interia, to może, speakeria przepraszam, to może teraz jest dobry czas na to, by powiedzieć o tym, że bez dogłębnych badań, czyli bez udania się w tamte miejsca, o których mówią miejscowi, dokładne, konkretne miejsca, z kamerą, z aparatem fotograficznym, noktowizorem, lunetą i wszelkiego rodzaju innymi aparatami obserwacyjnymi, rejestrującymi, tak blisko, jak to możliwe, owych miejsc, z których te światła ponoć wylatują, no nie ma, szczerze mówiąc, pewności, nie ma możliwości sprawdzenia dokładnie, czym te światła są. Podobnie zresztą, jak nie ma możliwości sprawdzenia, czym są owe olbrzymy i wreszcie, czy i gdzie na Wyspach Salomona znajdują się owe gigantyczne ruiny. No tak, taka wyprawa zdecydowanie nie mogłaby się obejść bez tak kosztownego i specjalistycznego sprzętu. Mam teraz takie pytanie do Pana Wojciecha. W związku z pomnikiem, a właściwie statułą istoty przypominającej człowieka pokrytej łuskami, która według Pana opisów kiedyś była na wzgórzu Mont Austin niedaleko Honiary, która to statua czy pomnik wybudowana została po działaniach po II wojnie światowej. I teraz moje pytanie brzmi, czy, jak Pan sądzi, czy rozebrana ta czy rozebrany ten pomnik, jak pan opisuje, przez złomiarzy miejscowych przedstawiał istotę kuczci jakiemuś sprzymierzeńcowi, czy kuczci raczej jakiemuś wrogowi ludzi, którzy prowadzili tam działania wojenne? A drugie pytanie to czy nie dotarł Pan do zdjęć, które przedstawiają tą właśnie rozebraną statuę i kiedy tak dokładnie mniej więcej ta, te, ten pomnik tej istoty został rozebrany. Czy coś na ten temat więcej mógłby Pan powiedzieć? Jak mi się jeszcze jakieś przypomni pytanie w związku z tym to je zadam Dziękuję. Tak do owej dewastacji bo tak to chyba należy określić pomnika doszło stosunkowo krótko przed naszym pobytem na Wyspach Salomona, chyba nawet w tym samym 2008 roku. Tak jak pan wspomniał, byli to złomiarze, jak się później okazało, którzy chcieli wszelkiego rodzaju żelazne elementy tego pomnika, a mowa tutaj o pomniku ku czci poległych Japończyków w czasie II wojny światowej, chcieli po prostu też elementy metalowe sprzedać na złom. I wśród tych elementów metalowych, oprócz różnych płyt z napisami i tak dalej znajdowała się również statua czy rzeźba. Tak zdjęcie tej statuły czy rzeźby widziałem i szczerze powiedziawszy niczym nie przypominała ona takiego pomnika, jaki, o jakim mówi Boy Ryan. Z tego co widziałem, widziałem te zdjęcia, te, zdjęcia tej, tego pomnika zarówno przed dewastacją, jak i już odnalezionego przez policję leżącego na, na ziemi, od, odzyskanego od złomiarzy. Jest to, jest to po prostu rzeźba rybaka, który trzyma jedną ręką sieć rybacką, drugą też ma w żaden sposób nie jest pokryty łuskami, ani też w żaden sposób nie pokazuje palcem wskazującym w stronę owej smoczej góry, tak jak twierdzi Boirajon. Natomiast niejaki Chris, człowiek, którego spotkałem na Wyspach Salomona będąc i który twierdzi, że, że znał Boirajona, przepraszam, który z nim współpracował, powiedział mi, że ta, ta rzeźba, właśnie taka rzeźba, którą opisuje, Rajong, została wzniesiona znacznie, znacznie wcześniej nie określił dokładnie kiedy i że ta rzeźba później skradziona rzeźba przedstawiająca rybaka nie ma nic wspólnego z oryginalną rzeźbą mam znajomego Serba, człowieka, który niezależnie ode mnie, ale jednocześnie we współpracy ze mną również bada różne tajemnice i zagadki wysp Salomona i on jest człowiekiem, który próbuje, w każdym razie próbował do niedawna skontaktować się w jakiś sposób z rodziną autora rzeźby, po to, żeby dociec, czy to jest rzeczywiście oryginalna rzeźba, czy też przed nią znajdowało się coś, coś jeszcze, coś znacznie dziwaczniejszego. Na razie niestety te wysiłki spełzły na niczym. Tak jak mówię, dowiedzenie się czegoś na temat zagadek Salomonów B bez przybycia tam i bez właściwej ekspedycji z odpowiednim sprzętem, a także przy odpowiednim czasie, czyli nie cztery tygodnie, tylko cztery miesiące co najmniej, takie, takie badania są niestety z reguły skazane, może nie na tyle na niepowodzenie, co na bardzo znikomą ilość informacji, a wszelkie informacje, które się uzyskuje w wyniku takich badań mają charakter raczej poszlakowy niż, niż, jakiś, niż charakter jakiś dowodów nie do Otwarcia. Tu jeszcze raz w związku z tym nawiązuję do tego, że bez ekspedycji, bez wyprawy, długotrwałej wyprawy, kilkumiesięcznej wyprawy, potwierdzenie którejkolwiek z tych zagadek no, jest, jest dosyć, dosyć trudne. No dobrze, a panie Wojciechu, a niech mi pan powie, czy wizerunek istoty na dziesięciocentówce salmońskiej e, może być niejako odzwierciedleniem właśnie tej, tej statuły, czy wizerunku tej statuły, o której mówi Pan w swoim opisie, albo czy może jest to wynik, albo może inaczej, czy jest to wynik jakiejś, jakąś inspiracją miejscowych, którzy właśnie na wzór czegoś, co widzieli, uwiecznili taką postać na nominale tej 10-centówki. Jeżeli chodzi o, o nominał dziesięciocentowy, zdjęcie tej monety, przy okazji, to będzie ciekawe, można zobaczyć też w moim raporcie, a link do raportu znajduje się na mojej stronie internetowej. Zdjęcie owej dziesięciocentówki, owej według opisów przynajmniej, opisów dostarczonych przez miejscowych mieszkańców i przez woje nie ma się w żaden sposób nijak do... do to mniemanej, pierwotnej, oryginalnej rzeźby znajdującej się na, na Wzgórzu, gdzie mieści się pomnik kuczci poległych Japończyków. Tamta rzeźba, o ile rzeczywiście była prawdą, przedstawiała istotę jak najbardziej ludzkich, ludzkiej postury, ludzkich kształtów, ludzkiej formy, tyle tylko, że obdarzoną łuskami, czy też może ubraną w jakiś strój przypominający łuski i wskazującą jedną ręką na tak zwaną smoczą górę czy górę, górę smoka. Natomiast istota przedstawiona na monecie dziesięciocentowej jest to istota, która według badaczy, antropologów jest po prostu reprezentacją jednego z bóstw mitologicznych bóstw Wysp Salomona i bardzo prawdopodobne, że na tym można by wywód zakończyć, bo mitologia Salomonów jest niezwykle bogata i obfituje różnego rodzaju bóstwa i demony. Natomiast tu znowu opieram się wyłącznie na tym razem nie doniesieniu, tylko na, na, na rozmowie z jedną z Salomonek, i to nie jakąś tam prawda, mieszkanką zapadłej wioski gdzieś w interiorze, tylko dość inteligentną, wykształconą w miarę przynajmniej wykształconą, mówiącą dobrze po angielsku młodą kobietą, pracującą w jednej z, z, z restauracji w, w stolicy wysp w Choniarze. Kiedy pokazałem jej ten, tę monetę, to w sposób tak nonszalancki, jak by mówiła, nie wiem, o tym, że idzie jutro na zakupy, powiedziała, że a tak, to są, to są takie istoty, które mieszkają, mieszkają w dżungli one tak i tak wyglądają, tak i tak się zachowują, mają swój język i tak dalej, i tak dalej. Można wnioskować, że są to istoty fizycznie istniejące na Wyspach Salomona. Tego nie wiem, ponieważ istoty owe są bardzo efemeryczne prawdopodobnie nawet udanie się na Wyspy Salomona niekoniecznie wiązałoby się z obserwacją tego typu istoty czy istot. No ale na pewno jest to jakiś tam przyczynek ku temu, że, że przynajmniej jakaś tam część z tych opowieści salomońskich dotyczy, dotyczy istot jak najbardziej realnych. I tutaj również odsyłam do swojej strony internetowej w odniesieniu do owych małych istotek, które nazywane są na Wyspach Salomon, Salomona Kakamora lub Orango, a w Homo floresiensis, czy tak, czyli tak zwane ebu gogo, czy hobbity znalezione na wyspie Flores na Indonezji. Ja bym tutaj może nie, zbyt pokazał Wniosków nie wyciągał, ale z drugiej strony istnieją pewne paralele, pewne, pewne powiązania czy podobieństwa pomiędzy opowieściami na temat małych istotek na wyspie Flores, a opowieściami o małych istotkach na bądź szczególnych wyspach Salomona. Panie Wojtku, no to jest bardzo rozległy temat i tutaj byśmy mogli drążyć go, że tak powiem, z różnych stron, ale ja bym chciał zapytać o jedną rzecz jakby wszystko wskazuje na to, że coś też się dzieje ze strony Pan troszkę oczywiście o tym mówił, ale właśnie może byśmy się na tym skupili ze strony wojska. Czy mamy jakieś potwierdzenie, czy Pan będąc tam uzyskał jakieś potwierdzenie na to, że gdzieś w pobliżu znajdują się bazy wojskowe, czy to australijskie, czy Amerykańskie. A jeszcze później bym jeszcze chciał jedno pytanie zadać, ale to, to już poczekam z tym. Dziękuję bardzo. Po pierwsze y, są pewne przesłanki, które mogą wskazywać na to, że albo niezależnie od owych smoczych węży, owych dziwnych, kulistych obiektów strzelających jakimiś promieniami, albo wręcz, y, że tak powiem, zamiast ich, istnieją zupełnie inne obiekty, bo... Y, po rozmowach, które przeprowadziłem z, z miejscowymi mieszkańcami oraz po przeczytaniu pewnego forum internetowego, o którym też zresztą mówię na swojej stronie, wywnioskować by można, że owe obiekty, a przynajmniej jakaś ich część, zachowuje się zupełnie nie jak UFO, czy też jakieś zjawisko naturalne typu piorun kulisty, tylko że są to jakieś dziwne obiekty, być może militarne, najnowszej generacji, testowane gdzieś po kryjomu, potajemnie, gdzie, gdzie może być lepsze, pole testowe niż na jakichś odległych Wyspach Salomona, gdzie miejscowi mieszkańcy nawet się tym specjalnie nie interesują, a poza tym nie mają udzielanego pojęcia, co to jest, ale z migającymi światełkami, czerwonymi bymi na ogonie, które w pewnym momencie nurkują, zanurzają się do wody, pod wodę, przypominają wtedy łódź podwodną, a po jakimś czasie znowu z tegoż morza się wynurzają i wznoszą w powietrze. Może być to jakaś technologia wojskowa. To jest jakby jeden, jeden z dowodów pośrednich czy poszlakowych na to, że rzeczywiście wojsko, czy to australijskie, czy amerykańskie może być zaangażowane w sprawę. Druga kwestia jest taka, że jak może niektórzy Państwo wiedzą na Wyspach Salomona dochodziło w pewnym czasie na przełomie XX i XXI wieku do konfliktów ale były to konflikty stricte lokalne, z pewnością nie wymagające olbrzymich nakładów wojskowych, a takie właśnie nakłady wojskowe poniosła Australia, wysyłając na Wyspy Salomona przy lokalnym konflikcie tysiące żołnierzy, niszczyciele, krążowniki, kilkaset czy nawet kilka tysięcy śmigłowców itd. itd. Co ciekawe, doszło do tego wówczas, kiedy ówczesny premier y, Australii y, wrócił z wizyty y, u George'a Bush'a czy to znaczy, że w sprawy zaangażowane jest wojsko? Powodów bezpośrednich nie ma, ale mogą to być dobre podstawy, by tak twierdzić. Tym bardziej, że oprócz tych czterech zagadek Wysp Salomona, o których mówimy, jest jeszcze kwestia taka, że są to wyspy niezwykle bogate w złoto, granity, diamenty i różne inne kamienie szlachetne, a nie wykluczone, że również posiadające bogate złoża ropy. Jest jeszcze jedna kwestia, o której wspominał mi znajomy. Kiedyś grupa Australijczyków wynajęła od jego znajomego łódź. Tą łodzią kazali się zawieść na Wyspę Salomona. W momencie, kiedy znajdowali się już dosyć blisko wysp Salomona, nagle w pewnej odległości z morza wysunął się czy wychynął, wynurzył się obiekt w kształcie dysku, który błyskawicznie wzniósł się ku niebu. Naturalnie jak się wówczas okazało, pasażerami, których wiózł ten człowiek, byli y, agenci wojskowi, którzy powiedzieli mu, że właśnie y, w tej sprawie i właśnie dlatego y, płyniemy na Wyspę Salomona. Cokolwiek to miało znaczyć. Także nie jest wykluczone, że albo niezależnie od, y, od domniemanych, y, obcych y, mających bazy na Salomonach, y, albo też y, jakby zamiast tego mamy do czynienia y, z inną tajemnicą i zagadką, a mianowicie z y, zagadkami natury militarnej, ponieważ Znacznie bardziej niebezpiecznymi niż, niż owe obce cywilizacje. Na witam wszystkich serdecznie. E, pomijając te e, e, węże, które, które są e, udokumentowane i które są, znajdują się z całą pewnością, e, cała reszta tych istot, powiedzmy, mało znanych, czy to nie, nie jest taką taka możliwość, że one są tak samo realne, jak w Polsce, przykładowo są popularne m.in. rusałki. Masa ludzi, jakby nie było. Hmm, szczególnie związek z takimi tradycjami, bardzo wierzy w to, że te różnego tego rodzaju istnienia, jakby tu wymieniać wszelkiego rodzaju e, e, stworków mieszkających w polskich lasach, e, przez wielu ludzi one są uważane za faktycznie istniejące. Czy nie jest to tak, że masę tych to jest po prostu zwykła legenda czy, czy takie zabobony? miejscowych ludzi. I oczywiście tu pomijam te węże, bo te węże to, to z tego co czytałem, to praktycznie jest udokumentowane i tu nie ma wątpliwości do tego, że one w jakiejś tam formie istnieją. Panie Wojtku, ja mam takie pytanie, a jak w Pana przekonaniu, mówię tym mocniejszym przekonaniu, no bo każdy z nas ma jakieś przekonanie, kiedy coś widzi, jak w Pana przekonaniu te światła można byłoby w racjonalny sposób zinterpretować. Ja powiem od razu, że według relacji, które Pan spisał i opisał na swojej stronie, można sądzić z dużym prawdopodobieństwem, że to na pewno nie były żadne jakieś obiekty, tajne obiekty wojskowe, tylko raczej obiekty obcej cywilizacji, która najprawdopodobniej, co wynika z Pana relacji i opowieści, ma tam jakąś bazę lub po coś tam przyratuje. Moje pytanie brzmi jeszcze raz, jak w Pana odczuciu, ku, ku, albo inaczej, ku której y, hipotezie bardziej się Pan skłania, y, jeśli chodzi o, te, o interpretację tychże właśnie opisywanych świateł i smoczych ogonów? Dziękuję za obydwa pytania. Bardzo dobrze, że poprzedni Pan poruszył kwestię owych istot na wyspach Salomona, bo tutaj skupiamy się głównie wokół świateł, ale nie należy zapominać, że miejscowi mają również opowieści o z jednej strony olbrzymach, czyli istotach mierzących co najmniej 3 metry wzrostu, a z drugiej strony także małych ludziach, czyli istotach mierzących około metra wzrostu. Zamieszkujących porośniętych gęstą dżunglą interior wysp Salomona. Otóż można by rzeczywiście sądzić, że mamy do czynienia tylko i wyłącznie z folklorem, z opowieściami, z legendami, ale też mamy tutaj taki problem, oczywiście to jeszcze o niczym nie, nie, nie przesądza, to znaczy nie przesądza o tym, że na pewno owe giganty, czy, czy owi mali ludzie w takiej postaci, jaką pisują miejscowi, istnieją. Natomiast znajomy, z którym też rozmawiałem, z którym odbyłem telekonferencję jakiś czas temu, miał niestety na Wyspach Salomona wyłącznie 5 dni. On jest fotoreporterem, kamerzystą, robił film dokumentalny na temat zagadek Salomonów. To jest człowiek z Holandii, ale oczywiście w toku swojej pracy spotkał się z wieloma osobami z Wysp Salomona i jedną z takich osób był rdzenny mieszkaniec Wyspy, z wyspy Malajta, który wprost zaproponował mu, żeby udał się z nim na coś, co można nazwać cmentarzyskiem czy cmentarzem gigantów. Po prostu miejsce, w którym szkielety czy części szkieletów olbrzymów czy gigantów leżą sobie porozrzucane na, na, na ziemi, a z których nawet niektórzy budują swoje chaty, to znaczy używają kości tych, tychże olbrzymów jako powiedzmy słupów konstrukcyjnych przy budowie chat. Bardzo, ja żałuję, a tym bardziej żałuję mój znajomy, że miał tylko 5 dni na Wyspach Salomona, ponieważ taka wyprawa do tego miejsca, gdzie ponoć znajdowały się cmentarzyska Olbrzymów w obie strony trwała około dwóch tygodni. W każdym razie, no znowu, jest to kwestia uwierzenia miejscowym lub nie. Jeżeli dać wiarę miejscowym i przy, przy, sięgam, że gdybym miał taką możliwość i spotkał się z taką osobą, to niewątpliwie skorzystałbym z okazji i udałbym się takie miejsce, żeby potwierdzić, czy rzeczywiście takie cmentarzyska się tam znajdują. W każdym razie, jeśli wierzyć miejscowym, to... Takie istoty są jak najbardziej realne, bo za, zachowane są ich, ich pozostałości, ich resztki, ich szkielety. Co się tyczy drugiego pytania, do jakiej y, skłaniałbym się opcji, ja myślę, że, że jest niewykluczone, że, że i to, i to może być prawdą. To znaczy, że z jednej strony funkcjonują na Wyspach Salomona jakieś obce cywilizacje, a z drugiej strony mamy też do czynienia z tajnymi bazami wojskowymi. Od coś na kształt powiedzmy mniej więcej strefy 51 w Stanach Zjednoczonych. Tajne bazy podwodne lub podziemne, w których być może przeprowadzone są jakieś eksperymenty, w których być może testuje się nowe rodzaje pojazdów, a przy okazji współpracuje z obcymi technologiami. Opisy owych dziwnych świateł są tak różne, no, że mamy, możemy tylko interpretować to na dwa sposoby. Albo są to rzeczywiście jakieś zmyślenia, tudzież wyolbrzymienia czy koloryzacje, albo też mamy do czynienia z dwoma zupełnie różnymi rodzajami, pojazdów, z których jedne, czyli wężowe smoki lub smocze węże, są rzeczywistymi pojazdami obcych istot. Natomiast te, o których mówią inni, bezgłośne samoloty ze światełkami na skrzydłach, że to mogą być pojazdy oczywiście jak najbardziej ziemskiego pochodzenia. Dobrze, panie Wojtku, a mam teraz takie pytanie do pana w związku z tym, co pan powiedział przed chwilą o tych wielkich kościach, czy ich jakichś takich wykopaliskowych artefaktach, które pana znajomy widział będąc tam zaledwie pięć dni. Czy on, ten znajomy, o którym pan wspomniał przed chwilą, wykonał jakieś zdjęcia tych, tych artefaktów, tych właśnie miejsc, w których te kości, te domy, które na tych kościach były budowane, czy on zrobił jakieś zdjęcia? Czy A jeśli tak, to czy byłby pan w stanie dotrzeć do tych zdjęć i, i do bliższych jakichś informacji na ten temat od tego człowieka? Tak jak wspominałem, ten, ta osoba miała na wyspach Salomona tylko pięć dni i w ciągu tych pięciu dni musiała udać się do różnych miejsc w interiorze, w dżungli. Więc to było strasznie mało czasu. Tak jak wspominałem, aby dotrzeć do tego miejsca, w którym rzekomo, rzekomo bądź naprawdę znajduje się cmentarzystko gigantów czy olbrzymów, potrzeba w obie strony dwóch tygodni mniej więcej. W związku z tym no, nie był on w stanie fizycznie, czasowo, udać się w to miejsce, a zatem siłą rzeczy nie był również w stanie zrobić żadnych zdjęć. Ja myślę, że tutaj też mamy do czynienia z pewnym problemem, mianowicie problem jest natury takiej, że no trudno natknąć się na jakieś konkretne fotografie czy nagrania wideo, owych zjawisk czy istot, czy, czy starożytnych budowli. I kiedy mówię na swojej stronie internetowej o konieczności zorganizowania tego wyprawy, to przede wszystkim dlatego, że wiem, że bez dokumentacji wideo i bez dokumentacji fotograficznej, rysunkowej czy jakiejkolwiek innej, która mogłaby potwierdzić, istnienie przynajmniej jednego czy dwóch z owych zjawisk. Nigdy nie dowiemy się jaka jest prawda i zawsze będziemy tylko opierać się na relacjach miejscowych mieszkańców lub na relacjach badaczy, którzy na Wyspach Salomona mogą spędzić kilka tygodni czy kilkanaście tygodni w najlepszym razie. Dlatego nie ukrywam, że bardzo zależy mi na tym, żeby wyruszyć na Wyspy Salomona z poważną ekspedycją, która trwałaby, musiałaby trwać dłużej niż owych kilka czy kilkanaście tygodni. Zresztą wynika to nie tylko z faktu, że tyle tych tajemnic i zagadek jest do zbadania i tyle miejsc do, do zobaczenia, ale również, a może nawet przede wszystkim ze specyfiki Wysp Salomona, są to, zwłaszcza, in, zwłaszcza wnętrze tych wysp, są to tropikalne dżungle, w których znajdują się skorpiony, pająki, węże, skolopędry, krokodyle, rekiny i różne inne, mniej lub bardziej niesympatyczne stworzenia. Są to wyspy pokry pokryte górami, a te z kolei pokryte są dżunglą, w związku z tym można sobie wyobrazić ścieżki, wilgotne, śliskie ścieżki o nachyleniu 45% lub więcej, po których należy się wspinać lub schodzić. Druga rzecz to nastawienie miejscowych mieszkańców. Czas salomoński po pierwsze płynie zupełnie inaczej niż czas europejski. Tam czy dwie godziny, czy dwa dni to nie ma specjalnego znaczenia. Po drugie o wszystkim musi decydować starszyzna, więc to także zajmuje dużo czasu, żeby uzyskać, zgodę starszyzny na cokolwiek, a ponieważ wyspy Salomona są bardzo terytorialne, więc każda wioska posiada pewien określony obszar i na, przez każdy ten obszar chcąc przejść należy uzyskać kolejne zezwolenia. Jest wreszcie kwestia poszanowania tradycji, kultury i zwyczajów miejscowych mieszkańców, co się wiąże z poszanowaniem różnych tabu i wejście na przykład na teren, który, który zajmują groby przodków, czy duchy przodków, no wiązać by się mogło delikatnie rzecz ujmując, z bardzo poważnymi konsekwencjami, łącznie z w najgorszym razie ekstremalnym, z utratą życia. Dlatego też należy bardzo labirować, należy bardzo długo przygotowywać się do wyjazdu i przede wszystkim należy bardzo dużo czasu poświęcić na sam pobyt, żeby wszystkie te rzeczy móc dokładnie i dogłębnie zbadać a jedynie dostanie się na te do tych do tych miejsc dostanie się w takie miejsca, gdzie na przykład są owe szkielety gigantów czy z których owe dziwne światła wylatują i sporządzenie dokumentacji fotograficznej i lub filmowej mogłoby przekonać przynajmniej jakąś tam część sceptyków i jakąś tam część ludzi parających się tymi, tymi rzeczami No tak Wychodzi na to, że taka ekspedycja musiałaby być w najdrobniejszych szczegółach zaplanowana tak pod względem sprzętowym, jak i hmm, organizacyjnym, e, chciałbym tutaj akurat dodać jedną kwestię, że przydałoby się, żeby w tej grupie ekspedycyjnej, jeśli ona w ogóle kiedykolwiek dojdzie do skutku, e, były osoby, e, które będą właśnie wyłącznie zbierać informacje ustne od miejscowych i tylko tej kwestii e, się poświęcały. No ale moje pytanie brzmi teraz tak, czy będąc pan e, czy będąc tam na, tej wyspie, na tych wyspach Salomona wykonywał pan takie turystyczne, zwykłe zdjęcia i jeśli tak, to czy byłaby szansa w ogóle zobaczenia tych prywatnych zdjęć pejzaży, widoków jakichś ciekawostek, które, pana, na, na, które na panu wywarły jakieś wrażenie i sprawiły, że zaczął je pan fotografować no bo podejrzewam, że jako turysta na pewno był pan z aparatem i cały czas go miał pan przy sobie i wykonywał takie zdjęcia a więc gdzie takie zdjęcia i te zdjęcia można byłoby zobaczyć i czy jest w najbliższym czasie szansa na to? No właśnie, jak już doszliśmy do tego punktu, że tak powiem pewnej wyprawy, ekspedycji i tak dalej, jakby Pan mógł udzielić paru wskazówek znaczy Pan tam był, czyli może Pan mniej więcej powiedzieć o kosztach takiej ekspedycji, wyprawy? Oczywiście mniej więcej. No właśnie, co w zasadzie jest potrzebne po to, aby wyprawić się na Wyspy Salomona? Dziękuję za obydwa pytania. Jeśli chodzi o pytanie pierwsze, to naturalnie tak, no... Byłem też na Wyspach Salomona jako turysta. Cały koszt wyprawy był pokryty z z tym nie, nie mogłem sobie odmówić przyjemności pobytu tam również jako turysta. Tym bardziej, że jak już wcześniej wspomniałem, zawiedli nas trochę przewodnicy, którzy mieli nas doprowadzić w różne miejsca związane z badaniem zjawisk nie, nie, niezwykłych czy niewyjaśnionych. Także oczywiście mam też zdjęcia jak najbardziej turystyczne z Wysp Salomona, Postaram się, je, postaram się je, odszukać. Ja je umieściłem gdzieś na, jakimś, na jakiejś stronie internetowej poświęconej podróżom, ale przyznam szczerze, że w tej chwili sam nie pamiętam jaka to jest strona, ponieważ zrobiłem to już, no, ładny szmat czasu temu. Chyba co najmniej dwa lata temu. Ale postaram się odszukać te zdjęcia i może, nie wiem, jakiś link zamieścić czy cokolwiek takiego, żeby, żeby Państwo też mogli sobie zobaczyć po prostu jak te Wyspy Salomona wyglądają. Co się tyczy pytania drugiego, no to jest bardzo, bardzo długi temat i skomplikowany. Przede wszystkim, tak jak wspominałem, należy pamiętać o tym, że Wyspy Salomona to jest kraj z jednej strony będący takim rajem na ziemi. Koralowe laguny, turkusowe morze, palmy, piasek i tak dalej ale z drugiej strony też w pewnym sensie jądro ciemności, mówię tutaj o tych większych wyspach, tych właśnie pokrytych gęstą tropikalną dżunglą, jak wyraził się mój znajomy, ta dżungla jest tak gęsta, że 20 metrów dalej mógłby stać kołona nas rex, a my byśmy go nie zauważyli. Więc pierwszą rzeczą, którą należy, o której należy pamiętać jest, są warunki klimatyczne i przyrodnicze. Każdy, kto mniej więcej jest w stanie sobie wyobrazić, jak wygląda dżungla amazońska, to wie, o czym mówię. Przy czym tutaj jeszcze na Solomonach dochodzi do pofałdowania terenu, bo tam najmniejsze wzgórze ma kilkadziesiąt metrów wysokości, najwyższe dwa tysiące z czymś. Także są to takie wzgórza mające kilkadziesiąt, kilkaset lub kilka tysięcy metrów wysokości nad poziomem morza. Druga rzecz to nastawienie miejscowych, tak jak mówiłem czyli cierpliwość, cierpliwość i jeszcze raz cierpliwość, poszanowanie e, tradycji, e, cicha rozmowa, bez podnoszenia głosu, nawet jeżeli jest się zirytowany. E, to powiedziawszy, chciałem również z drugiej strony podkreślić, że niestety w wielu miejscach, Wysp Salomona e, miejscowi e, po prostu e, tak ściągają pieniądze za wszystko, a czasem nawet za nic, że należy bardzo tutaj uważać, należy postępować tak, by, by raczej tych pieniędzy nie dawać, czyli znowu z miejscowymi się jakoś tam wmieszać w tłum, że tak powiem, co jest bardziej możliwe w małych wsiach i osadach niż w dużych miastach i należy zachować cierpliwość, zanim zacznie się ktoś dopytywać o wężowe smoki, czy, czy olbrzymy, czy cokolwiek innego, zanim zacznie się pstrykać zdjęcia, należy z tymi ludźmi chociaż trochę pobyć, nie wiem, tydzień, dwa tygodnie, co oczywiście też wydłuża czas całej ekspedycji, jak wiadomo. Jeśli chodzi o koszta, no to tutaj jest przede wszystkim przelot i zakup sprzętu, ale też wszelkiego rodzaju łapówki, czy po prostu prezenty, bo tam jest taki zwyczaj, że się daje miejscowym prezenty, więc zakup świni na przykład, przykład czy dwóch, zakup jedzenia 10 kilo ryżu. Czy... Tak, a ja chciałem powiedzieć, że e, nasz czat już trwa ponad e, godzinę i 15 minut. E, pani Wojtku, mam taką prośbę, e, aby jakoś podsumować tę naszą e, dzisiejszą dyskusję i e, tak, abyśmy mogli też, e, ponieważ nagrywamy to nasze spotkanie powiedzieć parę słów ogólnie o tym, z czym mamy do czynienia. Oczywiście zapraszam wszystkich na nasz na nasze forum, gdzie kontynuowana jest rozmowa właśnie na temat tego tematu. I oczywiście będziemy dalej próbować jakby rozwiązać zagadkę właśnie Wysp Salomona, bo z panem Wojtkiem mam nadzieję, że uda nam się nagrać audycję udzielną no jeszcze dla Radia na Media. E, dziękuję bardzo. E, tak, e, tytułem e, podsumowania. E, Wyspy Salomona, e, odległy kraj znajdujący się na północny wschód od Australii, między Papułą, Nową Gwineą a Vanuatu, archipelag e, prawie tysiąca wysp, e, jest e, m, siedzibą... E, że się tak wyrażę, czterech dziwnych miejsc lub zjawisk lub istot, a mianowicie dziwnych świateł pojawiających się nad niektórymi z tych wysp e, nazwanymi smoczymi wężami czy wężowymi smokami, e, świateł poruszających się po nietypowych trajektoriach i być może sterowanych inteligentną siłą, olbrzymów, czyli istot, które według relacji miejscowych mieszkańców e, mają 3 metry wzrostu lub więcej, zamieszkują porośnięty dżunglą interior, Małych ludzi, czy tak zwanych kakamora, lub orango, ich mieczących około metra wzrostu, oraz tego, o czym chyba najmniej dzisiaj mówiliśmy czyli tajemniczych, prastarych, gigantycznych, megalitycznych struktur czy budowli, które także znajdują się na co najmniej jednej z wysp. Aby dowiedzieć się prawdy, aby dowiedzieć się tego, czym rzeczywiście są te zjawiska i istoty, przede wszystkim, czy w ogóle istnieją i jaki jest ich charakter, Niezbędna jest ekspedycja w tamte rejony, ekspedycja, której, której celem powinna być rejestracja na taśmie wideo lub aparatem fotograficznym tych właśnie dziwnych zjawisk i ewentualnie istot, jeżeli to by się okazało możliwe.